z tej strony Jacek Kuchmis z Newport Pagnel, a po mojej wschodniej stronie z Rzeszowa Paweł Prokopowicz. Witamy słuchaczy w kolejnym odcinku Smacznego Podcastu Anusz Witelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Witamy serdecznie. Dziękujemy gorąco za komentarze, dziękujemy gorąco za wszelkie informacje na temat własnych potraw, czy to w formie... MP3, czy jakiegoś audio nagrania, co, na co odpowiedź jest paru osób i ja się z tego bardzo gorąco cieszę, pozdrawiam przy okazji te osoby, jak i ktoś na przykład, jeżeli napisze swoją przygodę, czy jakąś historię o jedzeniu w postaci maila, prawda, i my przygotujemy taki odcinek i wtedy przeczytamy to, prawda. Dokładnie tak, ja też się bardzo cieszę, dziękujemy za te miłe komentarze, za, za miłe maile, bo też takie są, prywatne, no i cieszę się, że Wam się podoba to, co mówimy o jedzeniu. I teraz przy okazji właśnie ja spróbuję odpowiedzieć na pytanie, tutaj było tak fajnie napisane, powiem szczerze, że raczej odebrałem to w formie takiego, troszeczkę jakby z uśmiechem, bo maile zatytułowane były skandal, prawda, ale ja to odbieram bardzo ja to odbieram bardzo tak życzliwie, bo raczej mi się wydaje, że to było w takiej formie. Powiedzmy, no bo o, opadaliśmy o, o tłuszczu, o, o maśle klarowanym, który służy do smażenia, bo ma wyższą temperaturę, gnienia. A druga dotyczyła oleju rzepakowego, czy jakiegoś tam innego. I ja bym chciał powiedzieć ze swego doświadczenia, chciałbym powiedzieć o takim, o, o dwóch rzeczach. Słuchajcie, w moim domu, czy generalnie wśród znajomych, zawsze w latach 80 czy w latach 70-tych ubiegłego wieku mówiło się, że olej rzepakowy to jest najgorszy olej, jakiego się, jaki można używać w kuchni. Olej był w miarę tani. Kto mógł na to sobie pozwolić ze względów finansowych, kupował olej droższy, czyli słonecznikowy, czy, czy z kukurydziany. Tak. I taki olej był używany. Być może, ja zdaję sobie sprawę, że być może moja mama nie była na tyle wykształcona, żeby wiedzieć, że olej używa się takiego do sałatek, a takiego do, do smażenia, ale wśród moich znajomych również, jak byłem u kolegi gdzieś na obiedzie czy coś, to nie słyszałem, żeby się tak mówiło, że o, a my używamy na przykład takiego oleju albo takiego oleju. O tym się w ogóle w Polsce wtedy nie mówiło. Wiesz co, to z biedy też i z kultury tej naszej powojennej, przedwojennej, z pokolenia na pokolenie to było przekazywane i po prostu może nie, przy, nie przywiązywało się tak jak w dzisiejszych czasach aż takiej wagi do tego, co jemy. Po prostu jadło się to, co jest, to, co jest pod ręką. Nie było też może czasu inne było troszeczkę podejście i może, może akurat dlatego tak było też. Aha. Także dziękujemy za zwrócenie uwagi, e, przygotujemy odcinek jeszcze raz, a stali słuchacze czy ludzie, którzy już przesłuchali parę tych naszych odcinków na pewno e, zwrócą uwagę na to, że wróciliśmy już parę razy i będziemy wracać do niektórych potraw albo do powiedzmy pochodnych podraw na zasadzie takiej, że podstawowym składnikiem może być na przykład mąka, albo może być na przykład ziemnia, prawda? Mhm, tak jak dzisiaj chcemy trochę bliżej ziemniakowi się przyjrzeć. No właśnie, właśnie. Także o, do tematu, obiecuję, że do tematu olejowego wrócimy. Olej jest ważny i mm, ja osobiście uważam, że przychylam się do, do tego stronictwa, które mm, uważa, że olej należy spożywać. Są nawet, wiesz, są nawet takie teorie, czy takie diety lecznicze, które mówią o tym, że należy nawet łyżkę jakiegoś tranu. No wszyscy może moci słuchacze naszego podcastu, to już będą tego słuchać jako jakąś legendę, ale tak naprawdę kiedyś było, że ja na szczęście. Ja na szczęście, mnie to już ominęło, ale wcześniej w latach 60. czy 50. dzieciom przedszkolu czy przyszło obowiązkowo podawano łyżkę tran. Ale wiesz, dzisiaj, dzisiaj też i na przykład w Skandynawii jest to powszechne, a w Polsce też można kupić tran. My na przykład naszemu dziecku dajemy tran, nawet stoi w lodówce w tej chwili i są trany owocowe jakieś takie, wiesz, smakowe, gdzie już nie ma tego takiego, wiesz elementu odrzucenia, że to jest niedobre, że dziecko nie chce tego pić, pić a faktycznie no, taki tran jest pożyteczny. Natomiast no, tu już powinno się nawet, wiesz, jak robisz yy, surówkę czy coś, to często mamy dodawaną tą łyżkę oleju po to właśnie, żeby witaminy się lepiej rozpuszczały i lepiej przyswajały. Mm, no dobrze. I to tyle tytułem zapowiedzi, a teraz yy, pozwolisz, że wrócimy do yy, naszego głównego tematu, jakim jest ziemniak, no, generalnie ziemniak, mhm. ziemniak e, warzywo przywiezione z Ameryki, przez wydaje się Krzysz... przez Kolumba, Kolumba tak, e, w pierwszym mhm. etapie niedoceniony, ja pamiętam taką historykę, że ziemniak był przywieziony jako, m, wiesz, jako kwiat ozdobny, prawda? Tak, jako ciekawostka w ogóle i na początku gdzieś tam ktoś, można zresztą w filmach historycznych to zobaczyć. Ktoś próbował to jeść na surowo, prawda, obierasz tak jak jakiś tam owoc tropikalny i potem boli brzuch. No i potem na początku ten ziemniak miał y, niezbyt dobrą sławę, y, ponieważ surowy może być lekko trujący nawet, jeżeli ma te oczka takie. To jest ważne, jak wiosną obieramy ziemniaki, to trzeba dobrze to wykrawać. Y, no i później, kiedy nastąpił ten taki wielki głód w Europie, y, ziemniak zyskał właśnie popularność i stał się bardziej powszechny, bo dosyć łatwo się go uprawia, nie ma takich zbyt dużych wymagań, no i można się nim wyżywić. Właśnie. No. I co my proponujemy? Przede wszystkim ziemniak to jest raczej danie obiadowo-koracyjne? Tak, ale no właśnie niektórzy myślą, że to tylko ziemniaki pire. Szkoda. Generalnie to nie jest tylko pire. Dzisiaj chcemy jeszcze podpowiedzieć Wam, co można zrobić, żeby ten ziemniak nie był taki nudny. Czyli oprócz ziemniaków pire, możemy zrobić bardzo dobre kluski śląskie, możemy upiec ziemniaki w piekarniku, możemy zrobić smaczne frytki. Co jeszcze Jacku, z ziemniaków? Ziemniaków, ziemniaki pire, tak proszę, proszę pana, ziemniaki w mundurkach, proszę pana, ziemniaki, ziemniaki z patelni, w takie. Powiedzmy, tak jak jajko tak. się kroiło w takie ósemki. Zapiekanki, sałatkę ziemniaczaną można zrobić, frytki. Frytki. Oraz jeszcze takie bardziej, bardziej skomplikowane, jakieś cepeliny, czy jakieś pyzy ziemniaczane. No to nic, wybierzmy ze cztery tak. sposoby i omówmy te takie najbardziej ulubione. Najczęściej w mojej kuchni najczęściej jest robiony mhm. ziemniak. To wiesz co? To zależy od pory roku. Ponieważ wiosną staramy się jeść ziemniaki w całości... Umyte, albo, ale ja, ja osobiście myję i obieram mimo wszystko z tej skórki, bo jakieś mam. Mhm. Nie lubię po prostu takich ziemniaków z tą cienką błonką. ale wiem, że są, są amatorzy tego, żeby jak tylko pojawią się ziemniaki polskie. Słuchajcie, no bo w tej chwili jest taka sytuacja, tak się świat globalizował, że cały rok możesz dostać w niektórych sklepach młode ziemniaki, czy to z Izraela, czy z Chin, czy z jakichś innych części świata, gdzie akurat jest wiosna. Oczywiście. Ale generalnie bądźmy raczej w miarę możliwości sezonowi i jeżeli w Polsce jest zima, to zmieniamy nasze menu, jeżeli jest wiosna, zmieniamy nasze menu lato jesień, prawda? Mm, Dosujemy do pół roku. I na wiosnę, ziemniaki, proszę pana, w całości młode, myte, a w moim przypadku obierane, z koperkiem, proszę pana, i do tego odrobinę masła, mięso surowka, mm -hmm. tak. Odrobinę, odrobinę masła, i chyba, że jest jakiś sosik taki. Lekki, cienki e, sosik niezawisisty e, z tym z jakimś schabowym e, na przykład. I to tak jest, tak jest na wiosnę. Tak wygląda ziemniak u mnie u nas dom na wiosnę i do połowy lata. Natomiast później już robimy ziemniaka takiego tłuczony na pire, mm -hmm. proszę pana, ale e, zmieniamy sobie to w ten sposób, że dajemy, właśnie albo mleko dodajemy, albo dodajemy masło. Albo robimy w ten sposób, że je tłuczemy, ale nie, całkow nie na całkowitą miazgę, tylko tak jakby je rozgniatamy lekko, tak rozbijamy je, wiesz, tak, żeby y, częściowo ten ziemniak był y, taką w postaci właśnie takiej miazgi, a częściowo tak jakby powiedzmy 1 czwarta, jedna ósma tego ziemniaka. Takie rozkruszone my to nazywamy, wiesz? W ten sposób. A i wtedy, jak robimy te rozkruszone, to wtedy nie dodajemy żadnego, żadnego mleka ani masła, żadnego tłuszczu. A, tylko, a też posypujemy lekko koperkiem. I tak, tak wyglądają ziemniaki do obiadu. No ale teraz dobrze, no zrobiłeś, e, zrobiłeś sobie ziemniaki, zostało ci z obiadu, albo ewentualnie zos, e, gotujesz więcej, tak, żeby na drugi dzień mieć te ziemniaki już ugotowane. Super, Paweł, jeszcze pozwól, e, pozwól jeszcze, zanim będziesz, ja tak przepraszam, że ci wchodzę w słowo, albo mi się przypomniało. Bo jest kiedyś e, to było tak, a my, e, dlatego mówię, że kiedyś, że myśmy to, ja stracowałem na to mhm. uwagę i to zmieniłem. Kiedyś to było tak, że obierasz ziemniaki, płuczesz, zalewasz zimną wodą, dajesz łyżkę soli, stawiasz na gaz, doprowadzasz do wrzenia, kas przykręcasz i pod przykryciem to sobie tak. byrka. Tak się gotuje ziemniaki. Pamiętajcie o tym, że ziemniaki młode krócej się gotują, ziemniaki niemłode, czyli w średnim wieku i starsze, emerytki gotują się dłużej. Dłużej to znaczy, że od 30 do 45 minut tak się gotują ziemniaki. Ja sprawdzam łyżką albo widelcem, jeżeli wchodzi lekko widelec czy łyżka, to znaczy, że ziemniak jest głotowany. Tutaj mamy tą możliwość, że powiedzmy, możemy, mieć, możemy sobie regulować, szybciej je odłowimy, to wtedy będą, to wtedy będą twardsze, takie bardziej al dente. Dłużej to będą bardziej takie rozciapciane, miękkie. I tu właśnie o co chciałem, na co chciałem zwrócić uwagę. Dowiedziałem się, że warzywa, które przebywają w wodzie, woda powoduje wypłukiwanie witamin. I od tej pory my robimy inaczej. Ziemniaki obieram, płuczę. W elektrycznym dzbanku wstawiam sobie wodę, która się zagotowuje. Ziemniaki wkładam do celowego garka, w którym będą gotowane, zalewam tym wrzątkiem, z, y, daję duży gaz, doprowadzam do wrzenia, zmniejszam gaz i tak to sobie pod przykryciem pyrka. Taką innowację żeśmy wprowadzili i tak stosujemy to teraz zawsze. Proszę cię kontynuować. No, równie dobrze nadaje się parowar do gotowania ziemniaków, i właśnie tutaj eliminujesz to, o czym mówisz, że, że woda wypukuje ci witaminy, czy tam jakieś substancje odżywcze. No i teraz co? Zjedliśmy smaczny obiadek, ale nam zostało trochę tych ziemniaków. Mamy na następny dzień możliwość zrobienia czegoś z tych ziemniaków. No, co proponujesz? Na pierwszy mm. ogień, co Ty robisz? nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Przede wszystkim przede wszystkim my robimy, robimy pierogi ruskie. Bardzo dobrze. Tu zapraszamy na odcinek pierwszy. Tak, tak, ale... Robić się, robi się dwie rzeczy. Robi się albo kluski śląskie, albo kopytka, albo paluszki. To się różnie tak nazywa. Tutaj jest dobro, dowolność. W sumie powiem Ci szczerze, że nie wiem, jak to jest, że ziemniak, który swoje odczekał, odleżał sobie, odleżał sobie w lodówce, tak. jak wystyk, on jest lepszym materiałem do później do klejenia, do robienia tych kluseczków śląski. Czy no, zgadza się. Także to jest jedna uwaga. To jest sprawdzone przez nas, bo kiedyś żeśmy właśnie zamarzyli sobie zrobić obiad i właśnie mieć takie kluski, nie było ziemniaków. I mówię, dobra, to nie ma problemu, szybko gotuje. Ugotowałem szybko, one ostygły, ale takie jeszcze były pół ciepłe i powiem szczerze, to ciasto nie powinno, ale zaczęło płynąć po prostu. Było takie... Hmm kiepskiemu. No bardzo żeśmy się umęczyli, lepiło się mhm. do palców, wiesz, i no masakra. No, do, do, do robienia klusek faktycznie to najlepiej jest mieć ziemniaki już y, wystudzone. Jeśli nie z dnia wczorajszego, to przynajmniej wystudzone. Tak, mogą być takie właśnie te mm, kopytka, no, mogą być kopytka, proszę pana, i mogą być, y, no i mogą te, te kluski śląskie być, czyli? Kluski śląskie, kluski śląskie, fajna rzecz. Pozdrawiamy tutaj na przykład Macieja Skwarę, no to jak robimy te kluski śląskie, to może powiesz ty czy ja? Ja powiem, że do zrobienia tej potrawy będzie potrzebne, proszę pana, będą potrzebne ziemniaki ugotowane dzień wcześniej, będzie potrzebna mąka, będzie potrzebne jajko, pieprz, sól i, i, i przeciskacz. I teraz Paweł mówi, proszę. A w sumie faktycznie, bo ty jesteś też jakby nie było Ślązak trochę. <głos> Trochę? Tak. Urodziłem się na Dolnym Śląsku. No to co, bierzemy, bierzemy praskę, przyciskamy te ziemniaki, ewentualnie ubijamy je i teraz tak w naczyniu, w misce czy w garnku kroimy nożem topira ziemniaczane nasze wystudzone na cztery, wybieramy jedną czwartą z tego na wierzch, na górę tego naczynia i w to zagłębienie, w tą mhm. ćwiartkę, która nam się odsłoniła wsypujemy mąkę ziemniaczaną na równo, czyli jedna czwarta Mm -hmm. mąki ziemniaczanej do tej ilości ziemniaków, którą mamy. Następnie dodajemy e, mm -hmm. surowe jajko. No jeżeli tego mamy dużą miskę albo duży garnek, to można dać mm -hmm. dwa jajka, natomiast jedno wystarczy na taką porcję na 3-4 osoby z powodzeniem. I teraz to wszystko e, wyrabiamy sobie. Można oczywiście dosolić do smaku, natomiast będziemy to gotować później w słonej wodzie. No i teraz tak, e, co z tym mm -hmm. ciastem? Dalej. Ciasto sobie formujemy, nabieramy łyżką, formujemy takie kuleczki wielkości mniej więcej orzecha włoskiego w łupinie i w moce już zwykłej tym razem wrocławskiej na przykład wysypawszy stolnicę, obsypujemy sobie ręce i właśnie takie kuleczki takie kluseczki okrągłe lepimy lepimy w tym czasie gotując wodę osoloną z odrobiną można dać oleju właśnie i gotujemy rzucamy na wrzątek, no mniej więcej później zmniejszając płomień na 3-4 w skali do 10 gotujemy około 3-4 minut od wypłynięcia i podajemy na stół z sosem, co jest najważniejsze w tych kluseczkach bo bez tego nie byłyby to kluseczki śląskie prawdziwe, to każda z tych klusek musi być spłaszczona w dwóch palcach, z góry i z dołu tak ściśnięta, żeby miała zagłębienie na sosik dołek charakterystyczny Dobrze mówię? tak, charakterystyczny dołek bardzo dobre te kluski z jakąś pieczenią, z sosem, czy też z sosem pieczarkowym, czy też po prostu z masełkiem. Bardzo fajne. Jedna uwaga: należy je robić na świeżo i gotować bezpośrednio po zrobieniu, bo nie mogą one leżeć. Po prostu będą się później rozlatywać, będą takie ciapciowate. No i też trzeba trzeba troszeczkę no właśnie, trzeba to też jest minus spinować, tego. żeby nie rozgotować ich, bo tutaj dosłownie pół minuty i więcej, pół minuty za długo w gotowania i one też będą nam się rozlatywać. Ale nie jest to aż na tyle trudne, żeby nie spróbować. No, jedno z lepszych dań, jeżeli chodzi o kluseczki z ziemniaków. Mm -hmm. tak. No i pięknie, pięknie. No i mamy już gotową potrawę. Ja bym chciał dzisiaj jeszcze, tam, dzisiaj, no ja bym chciał jeszcze dodać, o je, powiedzieć o jeszcze jednej mm -hmm. rzeczy, proszę pana, o na przykład mogą być kluski ziemniaczane nylonowe. Nie znam. Pamiętasz o takich? Albo... No nie kojarzę. Naprawdę? A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No to proszę. No proszę pana. Ziemniaki, proszę pana. Gotujemy. Jeden mhm. kilogram ziemniaków. Jedna szklanka mąki właśnie ziemniaczanej, proszę pana. Dwa jajka i sól. Mhm. I przygotowanie ciasta ziemniaczanego używa się właśnie w to miejsce, to ty mówiłeś, mąki w tym miejsce nie, bo tu już podałem kilogram ziemniaków i jedna szklanka mąki ziemniaczanej. I podobnie się i dwa jajka, i sól, prawda? I podobnie to się wszystkie składniki miesza. I formujemy, właśnie, kluseczki, i to w zależności od tego, jak nam się to jak tam się to, to robi, czyli mam na myśli to, że wiesz, albo będą to okrągłe takie, z dziurko w środku, albo będą to w formie takich, wiesz, jakby mm. paluszków, prawda? Moja babcia, dlatego byśmy mówili paluszki, bo babcia robiła to w ten sposób, że rozwałkowała taki podłużny wałeczek cieniutki i i chciała to w, chciała to w, tak, w poprze, tak pod, pod kątem i w ten sposób i w ten sposób to było na, na wodę gotującą się rzucane po wypłynięciu jakieś 5-10 minut, odławiane i takie były to właśnie klucze. One charakteryzują się tym, że są takie, wiesz, czasami się mówi na nie siwe, bo one są takie ciemne, takie, no właśnie, tak, jak, tak. takie szare raczej, wiesz, a to nam to daje właśnie ta mąka ziemniczana tak to powoduje. Mhm, no to, to tak jak raz są takie szkliste po no. prostu no. trochę. Dobra. Mhm. A nóż widele, najsmaczniejszy podcast w sieci. No, ja jeszcze podam przy okazji jeszcze jeden przepis. Na kopytka tak zwane domowe, 2 kg ziemniaków, e, około połowy, czyli kilogram mąki pszennej, łyżka lub dwie łyżki mąki ziemniaczanej, 20 deko chudego boczku, ale to Aha. już na okrasę. No tak, lepimy ciasto takie jakby pierogowe, troszeczkę luźniejsze mm -hmm. od pierogowego. Można też dodać do tego mm, ciasta na przykład kostkę twarogu w połączeniu z tymi ziemniakami. No bo no, to, właściwie, no, to. To, właściwie to wtedy mamy prawdziwe kopytka, jeżeli dodamy twarogu. I, inaczej właś, nazywamy je kluskami leniwymi. <laughs> tak? No dobra, i teraz króciutko, jak, jak się je później robi, może nie wszyscy wiedzą, to powiedzmy. Czyli tak, jak już mamy ciasto, yy, to wtedy ciasto takie dosyć luźne. Podsypujemy blat mąką i teraz co robimy? Formujemy taki wałeczek, podobnie jak tam mówiłeś z tamtymi kluskami, czyli rękami po blacie toczymy to ciasto, rolujemy, rolujemy, aż zrobi nam się taki wałeczek grubości, no ja wiem, tego najgrubszego palca u rąk, czyli centymetr, półtorej. Spłaszczamy to delikatnie nożem, czyli płaską stroną noża Rozpłaszczamy to delikatnie i później kroimy sobie ukośne takie rąby i tak nam mhm. powstają tak. właśnie te kopytka. Gotujemy podobnie tak jak w przypadku klusków śląskich czy tych wszystkich innych klusków na wrzącej osalonej wodzie około 3-4 minuty do miękkości, do... no na wyczucie, prawda? Mhm. Tak, tak. W zasadzie to one są, te kopytka czy te kluski są takie uniwersalne, bo ich ma, bo je, one mogą być właśnie taką, wiesz, bazą do różnego rodzaju obiadów przeważnie takich raczej sosowych a druga sprawa jest taka, że wiesz, nasza kuchnia staje się bardziej ekonomiczna, bo nadmiar ziemniaków jest wykorzystany w bardzo tak, jeszcze sposób, też można tak, dodać, że tak jak i pierogi niektórzy lubią sobie odsmażać, to też takie kluseczki możemy delikatnie podsmażać później znowu możemy na przykład na do... Zrobić sobie, jak mamy dużo, to zrobić sobie ich trochę. A i czasem możemy, jeżeli nam zostaną, to można je odsmażyć delikatnie na masełku, czy, czy coś takiego. Można je jeszcze raz później odgrzać. Mhm. A nóż widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. No i to by było a propos ziemniaków w postaci kopytek. No tak? dobrze, a na przykład, no, spróbujcie, a na przykład jeżeli chodzi o frytki, robisz frytki w domu. No, i tutaj muszę się przyznać, że ja frytek akurat nie robię. Kiedyś robiłem e, takie frytki, ale tutaj Paweł powiedział, że to nie są frytki, no, tylko, chipsy, to są, y, tylko to są talarki. Tylko to są chipsy. A tak jak jeszcze jeszcze kiedyś, to po prostu robiłem w ten sposób, że e, obierałem ziemniaka, kroję go na takie centymetrowe mm -hmm. płaty i później ten płat. Bo wzdłuż kroiłem też mniej więcej nad centymetrowe i wtedy były takie właśnie. I takie frytki wrzucało się na, głęboką, na głęboki tusz na wysokiej patelni. Wysokiej mam na myśli takiej, która ma wysokie boki, lub do garka specjalnie przeznaczonego do y, smażenia frytek. I po smażeniu takich frytek ten olej się zlewało do jakiejś miseczki czy pojemniczka, i później używało go się później na przykład do a, smażenia naleśników albo. Smażenia, e, smażenia placków ziemniaczanych, to jest kolejna potrawa, o której będziemy e, mówić. Będziemy to już nie jest takie zdrowe, ja bym powiedział, no, że, no. Że, że ten olej to jest jednorazowy. Ewentualnie Myślisz, tylko że taki się, po, dwu, po, tak, po godzinie smażenia? Ja na przykład jak już robię no, frytki, to ten olej stosuję już tylko i wyłącznie e, maksymalnie dwa razy, i tylko i wyłącznie do robienia frytek. Już nie, nie smażę na nim nic innego. Ewentualnie jak ktoś ma Aha, diesla starego no typu, dobrze. to może wlać sobie do zbiornika, jak to. Miałby. Nieraz pokazują, że ktoś jeździ na tym, ale to też jest nie no nie jest zalecane. To jest o, oczywiście w formie żartu. Ale to tak. wiesz, Paweł... Ja bym chciał wytłumaczyć, że oczywiście, wiesz, jak smażę te naleśniki czy na tej patelni takiej, wiesz, teflonowej, to jego daję odrobinę, mm -hmm. kapkę, to co mówiłem, żeby one były takie raczej nie suche, tylko miękkie, a jak smażymy te placki, to oczywiście więcej już tego tłuszczu, jak zostaje, to oczywiście, że go nie zlewam z powrotem, tylko oczywiście, że jest Ja z kolei powiem Ci, nie, jak, jak robię wrytki. Biorę ziemniaki, myję sobie je, Aha. obieram i później kroję je. No wiadomo, we frytki mniej więcej, ja wiem, około 0,7 cm grubości. Takie sześciany. Takie sześciany, tak, tak jakby makaron. Można podłożę. kupić sobie na przykład specjalną praskę do przeciskania ziemniaka. Jednym ruchem robimy z całego ziemniaka frytki, ale ja akurat takiej nie mam. Biorę dobry, ostry nóż i sobie kroję te frytki ręcznie. I teraz tak, frytki, które już sobie pokroiłem, yy, daję do miski z Zimną, osoloną wodą, dosyć dobrze tą wodę solę, i wtedy y, spoczywając te ziemniaki tam, oczekując na smażenie. Y, po pierwsze, tracą ten taki y, zewnętrzną tą warstwę mąki ziemniaczanej, która jest wieżna na ziemniaku, a po drugie, już troszeczkę się solą. Sól też na, na zewnątrz. Jak dajesz tą frytkę później na olej, powoduje to, że y, frytka jest chrupiąca. Ta woda z solą wiesz, też powoduje to, mhm. że później ta frytka jest chrupiąca. No i robimy to tak. Ja robię osobiście to w ten sposób, że biorę patelnię taką o wysokim rancie i na tej patelni rozlewam olej. Używam zawsze oleju słonecznikowego. Dobrze go podgrzewam. I nie daję go dużo, daję mniej więcej, ja wiem, 1,5-2 cm. I smażę zawsze jedną porcję, wiesz? Tak, żeby po prostu rozkładam mhm. te frytki. Na płasko, tak, żeby pokryły dno. I na początku daję duży płomień, potem ten płomień po krótkiej chwili zmniejsza i wtedy dosmażam te frytki, jak już są tak wiesz, z pierwszego, w pierwszym momencie, że tak powiem, zahartowane, czy też mocniej obsmażone. No i taką porcję sobie potem łyżką cycakową wyciągam. No i mam smaczne frytki. Wyciągam oczywiście na ręcznik papierowy, tak, żeby jeszcze przed podaniem nadmiar tłuszczu został na tym ręczniku papierowym żeby one nie były aż tak tłuste i oczywiście później je sole przed podaniem tak jak mówiłem, że już są wcześniej posolone w tej wodzie, która spoczywała była sól i z tego powodu nie należy ich specjalnie mocno solić powiem ci, że taka metoda sprawdzona moja i dosyć się sprawdza, dosyć smaczne są te frytki, no i nie tylko ja tak uważam ale cała Twoja rodzina, tak? <głos> Dokładnie. A noż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. E, co jeszcze? Jeszcze można być, jeszcze mogą być mm, podawane takie ziemniaki. Mm, jakby powiedzieć, e, taka droga pośrednia pomiędzy ziemniakami z piekarnika, a tymi frytkami, o których opowiadasz, bo to są takie ziemniaki, e, słuchaj, robione, krojone mhm. na ósemki. A i ob, one są obtaczane w bułce tartej mm -hmm. i tak są smażone właśnie na, na tłuszczu i, i takie są podawane. Ja się w Niemczech z tym spotkałem, z taką formą podawania ziemniaków, a, a rosti jakoś tak to się nazywało, ale zapomniałem dokładnie, jak się, nazywa, nazwa, jak się nazywają w ten sposób podawane ziemniaki, natomiast e, tak to było. A my, naszą ulubioną e, potrawą, proszę pana, na jesienne, długie wieczory, jest? Ziemniak z piekarnika Tak jest Mój syn też uwielbia, zresztą ja też lubię To mi się z moją babcią kojarzą takie ziemniaki Bo to jest danie takie w sumie staropolskie Posne, można, można by to tak rzec Kiedyś jak był wielki piątek Załóżmy, czy, czy, czy, czy po prostu Też piątek zwykły Kiedy nie jadało się mięsa To często właśnie Na wsiach na przykład Robiło się takie ziemniaki No to opowiedz jak ty mhm. te ziemniaki Przygotowujesz Ziemniak jest obierany, krojony wzdłuż na powiedzmy takie cztery części, w zależności od wielkości ziemniaka, ale przeważnie na cztery części. To jest moim zdaniem ważne i powiem dlaczego. I takie ziemniaki układane są na tych rusztach na górnym i dolnym. No i tradycyjnie oczywiście, tak jak to mi pozostało, pozostało z pieczenia chleba, tradycyjnie, wiesz, na sam na samym dnie ja mam taką małą rynienkę, do której mm -hmm. nalewam wody, prawda? Żeby to, powodu, to powoduje, że e, ziemniaki, czy każdy, każda inna Wasza potrawa jest takiej jakby, takiej mikro gorącej... Kąpieli parowej. Tak, kąpieli takiej. No, może nie do końca parowej, ale tak jest tam e, mm -hmm. większa wilgotność. To nadaje takiej miękkości, soczystości so tej potrawie, Ona nie jest tak wysuszona. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że te ziemniaki układam a na tej właśnie krateczce górnej dolnej. One się, ziemniaki obrane, nie wiem czy o tym mówię, ale okej, okay. ziemniaki obrane i one pieczone są na, wys na dosyć wysokiej temperaturze, około ale. 200 stopni. To powoduje, że one jakby m, robią z, z zewnątrz, się robi jeszcze jedna z, taka twarda skórka i one są zarumienione, przypieczone. Czasami takie są śmieszne, e, śmieszna forma się robi, bo one tak jakby jak bąbel na skórze od oparzenia, one tak pęcznieją czasami, odchodzą od tego, od tego miąższu, taka wiesz, przypieszona mm. skórka. I dlaczego ważne było to, w naszym przypadku ważne jest krojenie? Z tego względu, że później już jak wyjmiemy te ziemniaki, no nie potrafię powiedzieć, w zależności od wielkości tych ziemniaków, no to jest, wiesz, 40 godzina, 45 minut, półtorej godziny, różnie to jest z tym pieczeniem No około tych godziny wiesz. można założyć, że takie nie bardzo duże ziemniaki powinny tak. się piec, tak? I jest w, jest w ten sposób, że jest tak to jest, że wyjmujemy do miski, i do tego podajemy każdy ma swój talerzyk sztuczce. I do tego jest masło, sól i już. Ja robię taką mieszankę. Biorę sobie taki talerzyk z podeczek, jakiś, i przygotowuję mieszankę świeżo zmielonego pieprzu razem z solą. I do tego daję kostkę masła obok i później jak sobie tego ziemniaka już jemy, on musi oczywiście troszeczkę przestygnąć, bo ziemniak wyjęty z piekarnika jest bardzo gorący. Małych ziemniaków możemy nie przekrawać, bo one spokojnie się nam upieką, nie będą wtedy takie suche w środku. I wtedy sobie bierzemy każdy mały łyżeczkę taką od herbaty i sobie wyjada środek tego ziemniaka z łupki, właśnie dając odrobinkę masła na tej łyżce do ziemniaka, do środka i troszeczkę posypując tej mieszanki soli z pieprzem, Pychota. No właśnie, no właśnie, to chciałem właśnie, po, właśnie powiedzieć, że przez ten kształt e, robi się taka, jakby łódeczka, i od góry, właśnie, od góry nacinamy tą skórkę, lekko rozchylamy. W środku mamy miękki miąż, i tam właśnie w to miejsce dajemy odrobinę masła, które się roztapia i posypujemy delikatnie, ale naprawdę delikatnie, e, delikatnie solą, bo nie niesmaczne są przesolone czy solą z pieprzem, tak jak Paweł powiedział. Delikatnie solo i, i zajadamy się takim czymś, bardzo smacznym. A jeszcze taki ukłoń w stronę Poznania, gdyby zrobić, to takie pyry z gzikiem typowo poznańskie. Wiesz, na czym polegają? Nie. No to właśnie takie ziemniaki z piekarnika, takie, o których mówiliśmy. I do tego przygotowujemy twarożek. Twarożek dokładnie sobie widelcem rozgniatamy z śmietany i dajemy bardzo drobno skrojoną cebulę surową, no solimy do, oczywiście do smaku i tak jak tego masła tam dajesz do środka i solisz, to zamiast tego właśnie dajesz taki twarożek z cebulką na górę i to sobie wcinasz. No pychota też. Możesz sobie spróbować, jeżeli jeszcze nie jadłeś. No nie, nie, jeszcze nie. No i to są właśnie poznańskie pyry z gzikiem. No, wiesz, jak jeszcze mi się przypomniało, że jeden z polskich podcasterów też był nad morzem i mówił, że to był najdroższy ziemniak. Ziemniak krojony w taką długą spiralę jak kał w dawnym telefonie A tak. stacjonarnym. I tak to było moczone w głębokim tłuszczu smażone i sprzedawane. I to było jedne z droższych ziemniaków. Zgadza się. no Więc ziemniak ma, ziemniak ma niejedno imię. <głos> tak i zastosowanie. No właśnie tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, może w Polsce to nie jest tak oznaczone, dobrze w handlu, ale ziemniaki są różne to znaczy różne odmiany ziemniaków są do różnych zastosowań i to na przykład coraz częściej już można takie ziemniaki w ten sposób opisane w sklepach spotkać że są na przykład ziemniaki kremowe czyli takie które będą gładkie, dobrze się ubiały. ziemniaki do pieczenia ziemniaki na frytki, bo one mają różną zawartość hmm, skrobi, mają różną strukturę i różnie się zachowują i właśnie różne dania Albo nam wyjdą, albo też nie wyjdą, w zależności od tego, jaki to jest ziemniak. I tak samo, jeżeli jest dobry sprzedawca, dobry producent ziemniaka gdzieś na bazarze, to on nam powie, jeżeli go zapytamy, do czego te jego ziemniaki będą się nadawać. No pewnie, słuchaj, ja tutaj słuchałem yy, takiego podcastu relacji właśnie a propos Poznania, mhm. to co ty powiedziałeś, był taki festiwal yy, dobrej żywności, no to słuchaj, no to przecież tam to było... No to było coś ekstra, właśnie Pan opowiadał o tym, że, żeby klienci, czyli w zasadzie my, dopominali się o to, żeby sprzedawcy informowali klientów o tym, jakie to są ziemniaki, z czym się je podaje, jaka to jest odmiana, do czego je powinniśmy używać tych ziemniaków i, i właśnie, i to jest właśnie to, co mówisz, wyróżnikiem, takim jest My jak bierzemy, prawda, oprócz tego, że jest nazwa ziemniaka, czy gatunek powiedzmy ziemniaka, to dodatkowo jest właśnie, jest właśnie informacja o tym, że ziemniaki są właśnie na przykład przede wszystkim do smażenia, albo do smażenia i pieczenia, czy do gotowania, czy na sałatkę, bo tu nie można zapomnieć o tym, że kolejną znaną potrawą może być, proszę Pana, sałatka warzywna, gdzie głównym składnikiem właśnie jest ziemniak, prawda? Tak, i sałatka też, sałatka też ziemniaczana, taka stricta, bo Ty mówisz o tej polskiej, takiej jarzynowej, ale jest jeszcze też sałatka, tak. no typowo sałatka ziemniaczana, taka bardziej niemiecka, ze szczypiorkiem, z odrobiną oliwy, no to barmana byśmy musieli zapytać, on by nam powiedział jakiś taki dobry przepis na sałatkę ziemniaczaną, taką właśnie w stylu niemieckim, ale sałatka polska ziemniaczana z udziałem ziemniaków, ta jarzynowa, to też jest świetna sprawa. Jak z nasz przepisów króciutko nam opowiedz i będziemy kończyć na tym ten odcinek. A widele. Najsmaczniejszy podcast w sieci. A, no bardzo prosto. Gotujemy w mundurkach, umyte ziemniaki, gotujemy w mundurkach parę ziemniaków, dwa, trzy, cztery. Do tego marchewkę też. Marchewkę, pietruszkę, seler. Do tego mamy koniecznie ogórek kiszony, do tego można dodać kukurydzę, ale to już niekoniecznie. Do tego potrzebny nam będzie jeszcze groszek, taki w puszce. Do tego, co nam będzie potrzebne, yy, ze dwie łyżki musztardy. Do tego będzie nam potrzebne odrobina śmietany, sól, pieprz, no i chyba tyle. Mhm. No, Ziemniaki po ugotowaniu wystawiamy na dwór, żeby ostygły i... Obieramy to wszystko, bierzemy to Twoje kółeczko, takie do, tak. albo kroimy to nożem w drobną kostkę, albo bierzemy to takie kółeczko Twoje, którym możemy szybko sobie wszystko poszatkować w drobną kostkę. Przeciskając przez to ogórki musimy y, niestety ręcznie sobie pokroić na desce. Do tego jest bardzo dobrze dodać jeszcze jabłko. Najlepiej jest jabłko winne, takie zimowe, jak na przykład szara reneta, które nie ciemnieje po obraniu. Też kroimy sobie w kostkę i to wszystko dajemy do garnka. No i co dalej? Opowiedz, jak robimy ten sos do tego, ten majonez. No to nie, to wszystko mieszamy. Dodajemy, bo ja majonez normalnie dodaję majonezu, nie mieszam nic. No ja mieszam majonez z musztardą, daję troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu i to wszystko sobie łączę. Tutaj nie ukrywam, że najlepiej jest jednak wymieszać to ręką, albo po prostu łyżką drewnianą w misce to nie ma pływać, tylko ma być takie raczej zwięzłe no i taka sałatka, dobrze żeby była na noc na przykład położona do lodówki czy na 2-3 godziny, żeby się odstała żeby te smaki się przegryzły Tak. jest bardzo dobra, bardzo tak, smaczna tak. bardzo pożywna no i ja na zakończenie słuchajcie, e, przeczytam tylko taki fragment, e, który tak e, na takiej stronie internetowej znalazłem, gdzie pan powiedział, że można śmiało e, cytować jego przepisy i tak dalej. O właśnie, a propos kopytek właśnie ziemniaczonych, czyli potrawy z ziemniaka. Słuchajcie, uważnie. Zrobienie dobrych klusek zwanych ze względu na wygląd kopytkami jest banalne. Nie bardzo rozumiem, po co miałbym kupować jakieś fikuśne bazy w torebkach, by ów dziecięcy przysmak zrobić. Domowe kopytka, o, Domowe kopytka mają same zalety, a kopytka torebkowe raczej same wady. No i się przychylam do tego. <grych> no, także w zgodzie z zasadą e, lansowaną na tym blogu jedzmy e, nasze własne jedzenie. Róbmy je samemu. Powiedz, skąd to zacytowałeś, jak już chwalisz tego pana, to powiedz, zrób mu reklamę. No, znaczy chwa pana, nie pana, tego autora, bo tutaj właśnie to przeczytałem, a to znalazłem, słuchajcie, na, e, na blogu familijny.blog... blog... blog... blog X? kpl.pl mm -hmm. okay. i blok rodzinny o wszystkim co ważne choć pozornie niepoważne no taki sympatyczny wesoły no do fajnie blok to co pozdrawiamy wszystkich ziemiak nie taki straszny i smacznego tak no smacznego tak no. dzięki no do, do widzenia się. cześć a noż widelec najsmaczniejszy podcast w sieci Nóż no widele, najsmaczniejszy podcast w sieci.